Michnik żyga na Putina. Prolegomena do odrzydzania. Uwaga osiemnasta. Fałszywa pułapka na niedźwiedzia. Zarys estetyki Hazarów. Fon Stefan Kosiewski. Fascynacja obłędem. Rozdział 387. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. Nieszczęście Rosji Bezmyślna i okrutna wojna w Afganistanie Dobija Michnik Putina Sacharowem Na zakończenie rozmarzań swoich Zatytułowanych Pułapka Putina Opublikowanych w gazecie wyborczej Pod koniec 2014 roku jako proza braku świadomości. Konglomerat potknięć językowych i błędów logicznych. Notatka do nocnika, wiaderle za drzwiami w sieni. <coughs> Przepraszam. <coughs> Michnik rozpoczyna ucztę intelektualną, niezwykle smaczną inwokacją. Przytaczam. Rosja przypomina samolot: rządzi jeden pilot, a reszta Żyga. Koniec przytoczenia. Skromnie wyjaśniając, Michnik, iż sam nie wymyślił szmonsensu obalającego w niewybredny sposób doświadczenia historyków całego świata, których wiedza o tym, Iż Moskwa XXI wieku jest jednak niekwestionowaną potęgą imperialną przede wszystkim właśnie dzięki wojnom. Szczęśliwie dla niej prowadzonym przeciwko połowie świata od XIV wieku nieprzypadkowo jest wiedzą powszechną, ogólnodostępną, dla każdego człowieka, chętnego nauki. Dlaczego zatem nie głupi przecież na starość, syn Szechtera, choć mniej wykształcony od własnego brata, Stalinowskiego prokuratora Stefana, osobisty sekretarz Antoniego Słonimskiego, żydomasona 33 stopnia w tajemniczenia. Zdaje się całkowicie bezmyślnie powtarzać za schyłkowym Obamą, że Rosja nie stanowi już zagrożenia dla państw usytuowanych na innych kontynentach niż państwa regionu Euroazji. Jeżeli Federacja Rosyjska dysponuje wciąż Wieloma tysiącami rakiet atomowych i międzykontynentalnych, a samoloty rosyjskie pojawiają się co róż w różnych miejscach świata, zdumiewając miejscowych wojskowych niespotykaną dotychczas w jednym miejscu nieba liczebnością wojskowych maszyn, czyli tak zwanych możliwości operacyjnych. Michnik buduje swoją osobliwość na zabawianiu szmącensami osób rozkoszujących się tego rodzaju inspiracją intelektualną. Plecie bzdury, zwyczajne androny, powtarza za kimś płytkie stwierdzenia, trzymające się nie tyle logiki, co raczej. Jedną nogą dna betonowego zbiornika, wypełnionego cuchnącą mętną cieczą, z której mówca i pławaczka zarazem wyciąga dla zabawy pojedyncze słowa, zdania, ażeby zagrać tymi rekwizytami rolę kuglarza ulicznego. Byłem świadkiem pewnego razu takiej gry słów we wykonaniu Adama Michnika. Kabaretowego lotu powiedzieć należy od razu. Podczas drugiej tury pierwszego zjazdu Solidarności w 1981 roku. Na koronie hali gdańskiej Oliwi, wydawca humorystycznej gazetki Wryj, Zamieszczającej bardzo odważne, choć niewyraźne, rysunki misiów, które miały naówczas robić za późnego Breżniewa, bodajże z Rzeszowa, zadał kilka banalnych pytań Michnikowi. Reakcja robotnicza to była z wyglądu we flaneli, jak adam, i poprosił o jakieś przesłanie na czasie do czytelników, życzenia do mikrofonu. A jaki ma tytuł wa, wa, wasza gazetka? Wryj. No to wryja. <śmiech> Dlaczego Michnik niezbyt mądrze zarzuca ostrym słowem Putinowi kłamstwo, jeżeli oszczerstwo swoje Buduje po czwarca tylko i wyłącznie na niemym odczekaniu się z podławy, zanegowaniu niesprawnym uczciwości Putina, akurat przy wygłaszaniu jakiejś prognozy makroekonomicznej, przytaczam, Putin mówi, że kryzys w Rosji będzie trwał najwyżej dwa lata. Nie pierwsze to i nie ostatnie kłamstwo. Koniec przytoczenia. Przepraszam. Jakież to kłamstwo zarzuca Michnik z grubej rury prognozą pogody na Kremlu. Czy wsadził może publicysta kryptosjonistyczny termometr swój krytyczny, a zuchwały w Moskwy żywe mięso? Czy włożył michnik prezydentowi Putinowi w dłoń chociażby, jeżeli nie do obu dłoni, dwie puszki po piwie, żeby zbadać wzorem sekciarza amerykańskiego od sajentologów słabą, jak bredzi odporność skóry Putina, badanego w szat. Permanentnie nawrodzoną odporność o organizmu i wielokrotnie wykazywaną wynikami okresowych badań KGB pod nową, także nazwą, czy użył jakiegokolwiek dowodu, argumentu? Nie. Michnik nie ma absolutnie żadnych podstaw, ażeby zarzucać prognozom Putina kłamstwo. Bo przecież Wygłaszając taką czy inną przepowiednię, <coughs> przepraszam, Władimir Władimirowicz Putin mógł posiadać wiedzę upoważniającą go do podania takiego, a nie innego przedziału czasowego, potrzebnego na pozytywną zmianę kryzysowego dla Rosji klimatu. Prezydent Putin mógł być przy tym święcie przekonany, że za dwa lata nie będzie już wreszcie ukoryta niechcianego powszechnie Obamy i w polityce z globalnego punktu widzenia nie będzie żadnego chętnego do Rosji przy budowaniu na Kremlu wspólnoty euroazjatyckiej od władzy w do Gibraltaru. Tymczasem w Polsce na podchalu najstarsi górale, a także nie wiedzą, nie zawsze wiedzą, kiedy nadciągnie znagła Jorgu Rudra, Halny. Natomiast w Ameryce strzelają wciąż do murzynów, bawiących się na ulicy we wolności demokrację.! <kuh> Przepraszam, oszczerstwo szkodzi. Jak kropla dziegciu stosunkom rosyjsko-polskim. Jeżeli wrzucane jest przez obcych, tak zatruwali studnie, tak szkodzą dzisiaj dialogowi moskiewskiej cerkwi prawosławnej z Bergolio rozmodlonym pokojowo. <śmiech> Przepraszam z Żydami w ogrodach Watykanu, który chciałby niby na poważne przyjechać do Polski w najbliższym czasie i zbawić świat udaną wizytą. Ale nie umiał, przepraszam, albo nie chciał znaleźć ani jednego miejsca dla nowego polskiego nazwiska na najbliższym konsystorzu. A przecież mamy biskupa z nazwiska nawet Polaka, stosownego pochodzenia etnicznego, nie przez przypadek chyba. Dlaczego Adam Michnik nie zarzuci kłamstwa Bergolio, chociażby w sprawie pochodzenia etnicznego ciotki Bergolio, Esterki, rodzonej siostry, <śmiech> matki jezuity? Przypomnijmy, że Julian Tuwim, przy którego ulicy w Czeladzi mieszkałem z ciężkim bólem serca, znany był szeroko z tego, że pisał głupa Weszmoncensy. Ale i napisał ten poeta, prawdziwie z miasta Łodzi, także jeden życiowy wierszyk: Murasz domy, muruje, krawie trzyje ubrania i tak dalej. Przepraszam, podążając tropem poety możemy z prostotą Bałut zauważyć, dziennikarz nie oszukuje, podaje w swojej gazecie sprawdzone przez siebie i potwierdzone informacje. Nie dolewa broń Boże oliwy do ognia na froncie wojny ojczyźnianej w Nowej Rosji. Nie zabawia się nieodpowiedzialnym wymachiwaniem, cuchnącymi epitetami pod nosem przywódcy państwa graniczącego z Polską w Prusiach Wschodnich. Jeżeli nie zamierza, pójść śladem swego rodzonego ojca, etatowego żydokomunisty na terenach pozyskanych drogą kolejnego rozbioru Polski. Michnik należy do fałszywych korowców, członków Komitetu Obrony Robotników do 1989 roku, którzy po Magdalence najmniejszym palcem nie ruszyli w obronie wyrzucanych na bruk robotników polskich. Bo tak byli zajęci, pochłonięci na całego załapywaniem się jak mawiał Wałęsa, uwłaszczaniem się obrzydliwym na własności państwowej, uznawanej przez Talmud za niczyją i na prywatnej własności, której naród polski nie był niestety w stanie upilnować przed zorganizowaną sitwą. Jeżeli w notce prasowej odnoszącej się tytułowo do Putina, nieprzekazanej Smolarowi do adiustacji przed oddaniem do druku, Michnik robi za cały Komitet Obrony Ameryki w Polsce. To bardzo dobrze. Jedynie przyklasnąć. Może wreszcie Ameryka zniesie wizy dla Żydów z Polski. Albowiem Ambasada USA we Warszawie odnotowuje przez NSA proamerykańską deklaratywnie aktywność każdego członka KSS-koa i łączy ją, jeżeli nie z aktywnością na froncie walki z ebolą, to ze zręcznością nieudacznika na świeczniku, z jaką Lech Kaczyński. Atakował czołgi rosyjskie ochoczo z Nokią w ręku, nie mogąc nawiązać na froncie połączenia saltelitarnego z bratem Bliźniakiem i nie mając od niego odpowiedzi na go po marcistowsko leninowsku pytanie, co robić? Jeżeli zatem nie biegało o to żeby Michnik zagrał za nieporadnego krytykanta, boja do bicia, dla propagandy Moskwy, to po co się tak głupio podłożył? Zapytajmy raz jeszcze, przywołując osobistą przeszłość. Spotkany przeze mnie 1990 roku, na frankfurckich targach książki, niezwykle inteligentny i obiecujący syn rabina, Timothy Garton-Ash, mitologizując Solidarność językiem wzniosłym, angielskim, zaiste godnym literatury pięknej, zamykał napisaną na gorąco w 1983 roku książkę pod tytułem Polska Rewolucja Solidarność słowami proroczej zapowiedzi. Przytaczam. Ze strony 221. <tryk> na pewno wcześniej czy później nadejdzie dzień, kiedy tak my jak i mistrzowie niepamięci, będziemy musieli sobie przypomnieć, że Polacy wciąż niecierpliwie czekają na wolność. I jak hejnał Mariacki na krakowski rynek, tak głos Polaków raz jeszcze popłynie na cały świat. Koniec przytoczenia. Książki wydanej przez wydawnictwo Polonia w Londynie 1987 roku. W tym kontekście uprawnione jest pytanie, dlaczego Michnik nie popchnął Polaków do wolności po Magdalence 1989 roku, lecz rzucił się bez opamiętania do przepijania sztamy z oprawcami narodu polskiego, przełożonymi służbowymi morderców księdza Popiełuszki, księdza Suchowolca, księdza Niedzielaka. Tak wielu było Polaków zamordowanych rękami obcych. Panie Boże w niebie! Jeśli naród polski zapomni o swoich ofiarach, zapomnij także o tym, z kim na ustach zginął. W artykule publikowanym we Warszawie z datą 11 listopada 1990 roku w numerze 45 Katolickiego Tygodnika Społecznego Ład przytoczyłem słowa angielskiego pisarza które wypowiedział we Frankfurcie rok po Magdalence. Znowuż cytujemy. Tym, co, nas po, co nam potrzebne są intelektualiści, którzy usiłują żyć w prawdzie i demokratyczni politycy, którzy szanują reguły gry demokracji oraz w obrębie tych reguł w półprawdzie pracują, bo czymże innym jest polityka w demokracji. Koniec przytoczenia słów angielskiego pisarza Timothy Gordon Esch. Jasne, zgoda. Potrzebny nam Putin, żyjący w półprawdzie i nowy prezydent w Polsce nie fałszywy, zakłamany opozycjonista, agent WSI, który wiedział przecież, że bierze córkę Żydów i łubowców o służbowym nazwisku dziadzia z rodziną w Izraelu. A jeśli Mich Michnik chciałby usiłować żyć w prawdzie, i jak intelektualista pisać w gazetach, to potrzebny mu w Polsce Komitet Obrony Intelektualistów, który powinni zawiązać niezwłocznie dla niego Wiltstein, Terlikowski, Sakowicz, Ziemkiewicz, Lisiewicz, Lis, Olejnik, Gociek, Berełkowski, Gójska-Hejkę, Lichocka, Gmyz, Gargas, Rokita, Stankiewicz, Bosak, Braun, Dobrowolska, Winnicki, Tumidajewicz i ksiądz isakowicz zaleski dla wiernych obrządku hazarsko-kresowego. Zanim nie zaczną ci młodzi gniewni frondalnie bronić swoich, oddajmy Michnikowi co jego. Poszedł z postępem jako wydawca gazety. Albowiem 7 lat temu, w lutym 2007 roku, informując o tym, że Żydowska Liga przeciw zniesławieniom ADL potępiła żyjącego naówczas jeszcze Andrzeja Lepera za przyjęcie honorowego tytułu profesora Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Michnik kazał sobie jeszcze wtedy słono płacić za dostęp Polaka i czytelnika do pełnej treści tej informacji. Dostęp do artykułu 2,46 zł. Dzisiaj dostęp do najnowszego komunikatu językowego Michnika zawieszony został w internecie z ikonką zielonej kłódki otwartej, można zatem ładować w całości za darmo. Dowód progresywności michnika. Stan Dawid Ligoń, zasłużony profesor oświaty polonijnej z ośrodka badań naukowych polnisze z Kulturcentrum FV we Frankfurcie nad Menem wskazał krytycznie w 2007 roku na łamach magazynu Sowa na nieobyczajową, antysystemową zachłanność Michnika, który nie mógł przecież samowolnie zwalczać Żydowskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. Bowiem jeśli ta zaszczytna dla wielu instytucja Chciała ogłosić Lepera antysemitą o żydowskim nazwisku, to miała prawdopodobnie do tego uzasadniony powód, jak również stojące jej na usługach prawo w Ameryce. Nie należało przy tym sądzić, aby wspomniane wyróżnienie miało zaszkodzić w końcu przywódcy samoobrony. Raczej wypadało się zgodzić z wersją przyczyny śmierci Denata przyjętą przez prokuraturę po zadeptaniu śladów zbrodni przez policjantów, że połączenie sznurka od snopowiązałki z workiem bokserskim było oryginalnym, samoistnym pomysłem poetyckim Lepera Metaforą wielokondygnacyjną, przez którą twórca chciał powiedzieć światu coś znaczącego, jak mafia wieszając pod mostem w Londynie bankiera papieża Karola Wojtyły, Santo Supito, Subito patrona loży masońskiej P2, uznanego w opinii Bergoglio za niewinnego prania mafijnej kasy w banko Ambroziano, świętego człowieka, który nie nakazał kardynałowi Racingerowi kryć żydowskich kardynałów i biskupów obrządku pedofilskiego jak Wesołowski ujawniony ostatnio, lecz jeszcze nieskazany sądownie lubieżnik. Wieczorami biorący chłopcom do buzi, pod gorącego nieba południowej Ameryki. Z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski, przepraszam, schorowany, do usłyszenia.